w drugim odcinku na wesoło. Dziś będziemy mówić o zadłużeniu Polski dzisiejszym i 20 lat temu. Od no na początku można by powiedzieć o tym wcześniejszym zadłużeniu, które wynosiło jakieś 130 miliardów złotych. No. Dzisiaj wynosi ono prawie 700 miliardów złotych. A dosłownie polski rząd sprzedał kraj w pizdu. Nie ma nic, nie ma hut nie ma kopalń, wszystko pozamykane. Stocznie sprzedali jakiemuś Arabowi podobno, albo nie sprzedali, albo trzymają na pamiątkę po komunie. No, komuna nie była taka wcale, wcale zła. Można by powiedzieć, że była lepsza od dzisiejszych czasów. Kto chciał, dochodził to do kościoła, nikomu nie było zabronione A dzisiaj... Co? Naprzeciwko mam blok, to księdzu powybijali okra w kościele. No i tyle jest z tego. Taka jest niestety prawda. Która boli. Ale... Może to jakoś... normuje jeszcze. sądzę, że za od czasów tego prezydenta obecnego, Bronisława Komorowskiego, pan Wojciech Jaruzelski będzie <śmiech> bohaterem narodowym. Bo pasowałoby. Chciał bronić kraj, ale mu się nie udało. Można powiedzieć, że jesteśmy pod zaborami. Pod zaborami jeszcze gorszymi niż byliśmy. 100 lat temu, czyli tam 100, czy tam 200 lat temu, Jakoś tak 150. No. Może to jakoś ujdzie. Ale co? Na razie żyjemy. Ja myślę, że jeszcze trochę pożyjemy. Nie? Ja to mam 15 lat, jakoś jeszcze będę sobie pierkał. No, w czasie 37 lat dług publiczny wynosił 42 miliardy dolarów, tak, 130 miliardów złotych. Dzisiaj przez 22 lata wzrósł on hmm, 800 miliardów prawie. No, dużo wzrósł. 6 sześć razy, 6. Sześć, 6,5 sześć raza mm. Masakra Nie wiem co się dzieje z tym krajem, no schodzi na psy Albo już zszedł na stronie zegardługu.pl można zobaczyć aktualny stan zadłużenia Polski Powiem wam, że nie wygląda on ciekawie Może... Nie, to jest prawda, na pewno to jest prawda <śmiech> O czym jeszcze? O! Nie, nie, nie, od mnie No, o wielkiej orkiestrze świątecznej pomocy chciałem przypomnieć Żebyście wpłacali jakieś tam ten, Znaczy nie wpłacali, no wrzucali do tych puszek bo to naprawdę pomaga dzieciom. Jest przydatne. I nie kosztuje wiele. Na nikim w sumie to nie robi różnicy. A można za to kupić jakieś tamte sprzęty onkologiczne nie? do robienia tych takich różnych prześwietleń i operacji i tych innych takich dziwnych rzeczy. Dzieciom w sumie dorosłym też. No jutro O 11:00 Muszę iść pod kościół, bo mohery wchodzą wcześniej do kościoła, tak kolega powiedział. Tu pójdę wcześniej. No. No i tyle. Nie, nie, nie tyle, nie tyle. Jeszcze chciałem powiedzieć o. O czym? O tym, że y, serwis PRVPL chyba się zrąbał trochę. No Nie można coś. Nie wyświetla coś obrazków Nie wyświetla Może jeszcze jakoś to Normuje Do dupy się normuje Ale fajnie było jakby tak Komuna wróciła Sądzę, że wszystkim by się było by żyło się lepiej. O! I chciałem przeprosić wykonawców y, owych trzech muzyk czyli Offspringa i y, System za użycie piosenek, ale nie miałem nic innego w głowie. No z dolara trzy złote no sprzedali cały kraj w pizdu nie ma nic, wszystko jest we władaniu zagranicznych inwestorów dosłownie wszystko prezydent i premier to sobie teraz siedzą może ten prezydent coś zrobi Marne szanse, ale może jakoś to jeszcze ujdzie. No, ujdzie. Czytam ostatnią teorię, portali. Ostatnia. jeszcze raz zacząłem czytać. No, jestem na rozdziale numer 6. I wolę wam, że to jest książka naprawdę. Która powinna być lekturą Nie jakieś Moja teraz ma Lekturę władce pierścieni Jak ja się o tym dowiedziałem To panią z polskiego wyśmiełem żywe oczy To jest po prostu śmiech Takie lektury Harry Pottera też mieli No dalej jakiegoś Pana Tedusza w pierwszej gimnazjum całego do przeczytania A nie jakieś główne typu i za pierścieni. No. A o tej książce to wiem wam. Warto ją kupić Naprawdę warto. można się przy niej uśmiać, tak? Że to jest masakra. Można zakupić chyba na teoria.pl czy jakoś tak. No, teoria.pl albo w bibliotece warszawskiej. Nie, nie warszaw. Jakoś tak. Ale na teorii.pl można odbeć i kupić razem z yy, dedykacją autora lepsza nawet ta dedykacja autora ona kosztuje 30 zł z przesyłką to jest jakieś tam 37 zł ale naprawdę warto polecam i do usłyszenia w następnym odcinku